Cześć, ja nazywam się Bartek Staniszewski, a ty oglądasz 314 wopl kanał o tym jak ważę piwo w domu. Dzisiaj jest godzina, jest godzina 12, więc już można, który 27 lutego. 27 lutego godzina 12. Dzisiaj będzie degustacja. Czyli, coś, co dzieje się na samym końcu tego procesu od, od garnka do gardła. Mam piwo dzisiaj, moja 43 warka. Piwo, które nazwałem sobie piwem internetowym, a to dlatego, że ono ma być w pewnym sensie jakimś uczczeniem tego, że mam w domu stałe łącze internetowe. Niby błahostka, ale jakże, jakże zmienia życie w dzisiejszych czasach. E, tutaj jest to piwo. E, przypomnę mniej więcej, o co e, w nim chodziło. Miał, miał to być Belgian Pale Ale, mm, 13,4 Plato, 26 Ibu, e, barwa e, 20 EBC. Tak to mniej więcej e, wygląda. E, Główny zasyp to Viking Pale Ale, Chateau Abbey, Monachijski, troszkę Kararet, chmielone Styrian Golding i fermentowane drożdżami belgijskie pagórki FM26 z fermentum mobile. Ważyłem je 22 grudnia, o, to już dwa miesiące minęło od odważenia, a butelkowałem je no, 20 stycznia, czyli mniej więcej miesiąc temu. Tutaj mam, takie mam szkło do tego. Wiem, że ono jest słabe jeśli chodzi o walory sensoryczne, czyli słabo się z niego wącha. Natomiast ja mam i tak słabe węch, więc co mi za różnica, natomiast jest po prostu ładne. Na gazowaniu miało być 2,3, no to jak to, to syknięcie takie nie, nie za, za, za mocne. Ale za to y, nic nie wychodzi. Jakaś piana powstała. Natomiast y, żeby ona była jakaś ogromna to bym nie powiedział. Super? Bardzo. Bardzo klarowne, no bardzo, bardzo. Lekko może, może lekko zamglone, ale naprawdę bardzo lekko zamglone. Barwa, próbuję tak, tutaj w, w tym rogu, tutaj jest barwa, którą Birth mi wyliczał, a to jest moja barwa. No, może i się zgadza, może moje troszkę ciemniejsze. Jak mówiłem, z moim wąchaniem jest kłopot. Często spod, o, piana jak widać, już no, prawie że zredukowała się tylko do takiego nalotu na, na powierzchni. Często piwa belgijskie opisywane są jako przyprawowe. Nie wiem skąd taki deskryptor w każdym razie. Na pewno piwo belgi, belgijskie ma swój Charakterystyczny zapach. Nie potrafi go z niczym porównać. Nie wiem, ludzie mówią, że to przyprawy, ale w każdym razie na pewno bel belgijsko pachnie. Tak. No, mm, bardzo fajne takie. Y nie chcę powiedzieć orzeźwiające, bo ten belgijski belgijskie posmak też w nim jest. Nie wiem znowu, jak go określić. Natomiast on jest. Ten belgijski posmak jest taki trochę ciężkawy, więc nie wiem dlaczego często się mówi, że piwa belgijskie są zdradliwe, bo są lekkie. Mi się z tym nie kojarzą. Natomiast ten belgijski posmak jest, no i. Solidna goryczka, jak zwykle u mnie. Alkoholu ma być niby tutaj prawie 6% 5,9%. No cóż, powiem tak: bardzo dobre, bardzo dobre. No, i może to jest cała charakterystyka tego piwa, którą chciałbym tutaj yy, tu powiedzieć. Yy, bardzo ładnie wygląda. Nie podoba mi się tylko ta yy, słaba piana. Yy, chciałbym, żeby piana była nieco trwalsza. Natomiast, yy, tak, to, to nie jest piwo, które, yy, które miałoby czymś zachwycać, yy, czymś niesamowitym. Ale. Z drugiej strony, ja lubię belgijskie piwa. Z drugiej strony właśnie on, piwa belgijskie są takie, bym powiedział, entry level. One nie, to nie jest coś, co, co bardzo odbiega od standardowego, że tak powiem, standardowego w cudzysłowiu pojęcia wyobrażenia o piwie. Nie są to piwa. Y, które ktoś mógłby nazwać nie wiem, perfumowanymi, owocowymi, jakimiś takimi rzeczami, takimi określeniami, bo, bo to nie są y, IP i tego typu jakieś tam. Y, y, y, y, y, y, y, nie, nie są to piwa arom, aromatyzowane jakimiś. Y, y, no ni, nic tam nie ma takiego super ciekawego, natomiast y, jednak jest zdecydowana różnica między takim Belgiem a, jakąś, a jakimś standardowym lagerem. I ja lubię, ja lubię ja lubię, te, ja lubię te mm. belgijskie smaki. Właśnie takie, takie te standardowe właśnie belgian blond, belgian pale ale. Natomiast tak, co do, co do nazwy, no ja bym nie powiedział, że to jest Pale ale, no jak na Pale chyba za ciemne, choć, choć jak my tu mamy w tej skali, ono mieści się no, dokładnie niby w połowie, w połowie, no tak, W połowie przedziału, tutaj jest napisane, że 20 abc. No, mo, mo, moje może jest troszkę ciemniejsze, więc powiedziałbym, że może jest ze 25 powiedzmy. Przynajmniej według tego, co tutaj Birchmief pokazuje. No, niby się mieści w tym przedziale, więc niech będzie, że to, że to jest Belgian Pale Ale. czyli Pale Ale, czyli jasne. Jasne, ale cóż. Fajne, musujące. Ja nie, nie za bardzo lubię płaskie piwa, więc ta ilość gazu, która jest w tym piwie, jest, jest taka dla mnie ok. Czyli spora całkiem. Ale, ale nie jest też jakoś tam za duża. Tym bardziej jak widać było, że... Piwo jednak z butelki nie wychodzi. Bardzo ładnie się prezentuje. Dobra, podsumowując, Ko kończąc na ten y, mój nudny wywód. Podsumowując już. Bardzo ładne, y, jeśli chodzi o wygląd. Y, super ta barwa jest, taka czerwona, czerwonawa. Y, piana jest y, nie jest biała idealnie, no i słaba, słaba, mało trwała. Także za wygląd nie daje sobie maksa. Zapach, ja nie czuję żadnych wad w tym piwie. Jest to poprawne, nudna Belgia, można by tak powiedzieć. Ale, ale to nie jest moje zdanie na temat piw belgijskich. Ja je lubię. W zapachu także zapach ok no i smak no okej, okay, wszystko w porządku. Bardzo dobre piwo bardzo chętnie będę je pił. No i to tyle, także cóż. Wasze zdrowie chętnie bym się nawet w nim podzielić, nie wiem czy to jest legalne tak, żebym mógł komuś no, po prostu je nie wiem, podarować. To znaczy wiem, że znajomemu tak, ale najchętniej to bym jakiś konkurs tutaj zrobił, że, żeby móc w nagrodę takie piwo komuś podarować. No ale tego nie jestem pewien, czy to jest legalne, a nie chciałbym mieć z tego powodu kłopotów. Z drugiej strony jak nie dam, to więcej dla mnie dostanie. Także wasze zdrowie i pijcie dobre piwo i Waszcie dobre piwo, oglądaliście 314wo.pl, 314 to taki rebus, 314wo to taki rebus, ja nazywam się Bartek Staniszewski, do zobaczenia w przyszłości.